poczet i książąt polskich. Taśma 22 ścieżka 2. Leszczyński był wszak jednym z najwybitniejszych mężów stanu swoich czasów, szefem państwa. Dziś zaś wcale nas nie dziwi, że ludzie stojący u steru państw nie piszą sami tego wszystkiego, pod czym się podpisują i co wygłaszają. Byłoby to bowiem fizyczną niemożliwością. Dają oni zatem dyrektywy, a różne zespoły fachowców w pracę przygotowują. Mniemać można, że mąż Stanu w lepszym wypadku zapoznaje się z gotowym tekstem, zanim go ogłosi, w gorszym poznaje go dopiero w momencie wygłaszania. Król Stanisław postąpił jak szef państwa XX wieku. Podpisał się pod dziełem stanowiącym program polityczny, który uznał za własny. Z różnych względów zrobił dobrze. Ta książka bowiem stanowiąca jego program polityczny była lepiej odbierana, szerzej czytana i wywarła większy wpływ na ożywienie myśli politycznej, Dzięki temu, że w nim, królu wygnańcu, widziano jej autora, niż gdyby powszechnie wiedziano, iż wyszła spod pióra człowieka nieznanego, niewielkiego rodu, bez autorytetu. Jestem adwokatem króla Stanisława, gdyż dzięki tej mistyfikacji głos wolny silniej oddziałał na jego pokolenie, a także pokolenie następne, które w nawiązaniu do tego dzieła podjęło wielką próbę naprawy Rzeczypospolitej. Król Stanisław w ostatnim lotaryńskim okresie swego życia pisał dużo. Poglądy jego na różne aktualne sprawy polityczne, a także w odniesieniu do rozmaitych zagadnień filozoficznych, są ciekawe i dla niego znamienne. Rzeczy drukowane Leszczyńskiego odbijały tę ciekawą mentalność sarmacką, jaką zachował mimo tak długiego pobytu poza krajem i związania z francuskim centrum kulturowym. Głęboko religijny pragnął godzić filozofię koryfeuszy francuskiego oświecenia, z podstawowymi założeniami religii chrześcijańskiej. Poszukiwał król Stanisław jakiegoś systemu zbiorowego bezpieczeństwa europejskiego, które położyłoby kres wojnom stanowiącym plagę ludzkości. Leszczyński pacyfista pragnął, eliminując wojny, uczynić życie człowieka szczęśliwym. Rozwiązania praktyczne, jakie proponował, były naiwne, ale samo podjęcie tej koncepcji świadczy o humanitarnych zainteresowaniach dobroczynnego filozofa z Luneville. Płynęły spokojne lata w pięknej Lotaryngii. Sprawy polskie przestały być bolesną zadrą, ale do końca dni nie wypadły mu z pamięci. Żył zaś tak długo, że jeszcze dowiedział się o objęciu tronu polskiego w roku 1764 przez Polaka Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nie opuściłby już pewnie Luneville, gdyby go nawet w Polsce królem okrzyknięto, ale czuł się dotknięty, że kandydatura jego nie została wysunięta. Leszczyński dyplomata, pisarz polityczny, filozof, mecenas miał też do późnej starości różne słabości, które podtrzymywały jego radość życia. Były to rozkosze łoża i stołu. Słynął król Stanisław jako smakosz i wielki koneser płci pięknej. Z licznymi kochankami przy suto zastawionych stołach i wśród zabaw ogrodowych figlował starzec w chwilach wolnych od filozoficznych dumań i religijnych rozmyślań, bo do końca dni swoich pozostał bardzo pobożny. Artysta, który sporządził jego portret w ostatnich lat dziesiątku jego życia, był dla niej nielitościwy. Przedstawił go w obfitej peruce i w odzieniu arystokraty ancien reżimu, karykaturalnie grubego, z wielkim wydętym brzuchem i postacią obrosłą z wołami tłuszczu. Śmierć Stanisława spowodował tragiczny wypadek. 5 lutego 1766 roku, gdy samotnie stał w swym gabinecie, Odzież jego zajęła się od iskier z kominka i zanim przybyli domownicy został bardzo poparzony. Kilkanaście dni później, 26 lutego, zmarł. Jego życie to niemal baśń lub powieść kryminalna osnuta na tle epoki, która zdecydowała o losach narodu. Józef Andrzej Gierowski, August III Niewielu królów elekcyjnych w Rzeczypospolitej było równie troskliwie przygotowywanych do pełnienia swych funkcji monarszych, jeszcze mniej było równie nieudolnych. Istnieje przepaść między tym, czego oczekiwano, i to nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, od Augusta III przed objęciem tronu, a tym, czego faktycznie dokonał. Zapowiadający się znakomicie młodzieniec, hołubiony na dworze wersalskim i wiedeńskim, owacyjnie witany w Wenecji, obsypywany błogosławieństwami przez papieża, Okazał się władcą miernym, gnuśnym, jak go nazwał Władysław Konopczyński, słabo wyczuwającym potrzeby społeczności, nad którymi sprawował swe rządy. Nie przeszkadzało mu to budzić sympatii wśród swych poddanych. Niech świadczy o tym choćby charakterystyka, jaką zamieścił Jędrzej Kitowicz w swych pamiętnikach. Był August co do ciała wzrostu wielkiego, a przy tym kształtnego. Nikt go z panów nie dosięgał wzrostem, tylko jeden Chotkiewicz, starosta żmudzki. Lecz jak był wysoki, tak był chudy, gdy przeciwnie August był tuszy do wzrostu proporcjonalnej. Minę miał wspaniałą i zawsze wesołą wzrok i chud powolny. Co zaś do przymiotów duszy to opisać trudno. Nie wchodził w żadne poufały obcowania z panami, nie zatrudniał się żadnymi interesami publicznymi, w których to dwóch okazjach własność duszy najlepiej wyszpiegować można. Zdawał się we wszystkich sprawach publicznych i domowych na ministra. I dalej... Nie miała Polska i nie będzie miała tak dobrego, tak wspaniałego i tak hojnego króla, jak miała Augusta III, a oraz tak nieszczęśliwego do Polaków, że mu nic dobrego dla kraju, choć dusznie tego pragnął, zrobić nie dozwolili, rwąc sejmy ciągle, a wszystkę winę nieładu i nierządu stąd pochodzącego na niewinnego króla składając. Te zachwyty nad królem, co godzien wspomnienia słodkiego, nie powinny budzić tylko wzruszenia ramionami. Po latach niekończących się wojen, po pełnych niepewności i napięcia rządach Augusta Mocnego, nastąpił pod panowaniem Augusta III okres długiego pokoju, który naruszyła dopiero gospodarka obcych wojsk podczas wojny siedmioletniej. W poczuciu szlacheckim miejsce wetina despoty zajął wetin dobrotliwy, który nie wtrącał się nadmiernie w sprawy swych poddanych, życzliwie patronował wzrostowi zamożności magnatów i szlachty, zapewniał im możliwość korzystania ze wszelkich uciech życia i rozgrzeszał od wszelkiej troski o bezpieczeństwo i przyszłość kraju. To właśnie August III zafundował braci szlacheckiej saskie ostatki i wszyscy wielbiciele małej stabilizacji mogą słusznie dopatrywać się w nim swego prekursora. Historyków, którzy w zgoła odmienny sposób oceniają Augusta III, wielki pasożyt stanu według Szymona Askenazego, niepokoją źródła przemiany dobrze zapowiadającego się młodzieńca w ociężałego, bezmyślnego monarchę, jego degradacja psychiczna. Szukać ich należy chyba aż w dzieciństwie Fryderyka. Takie imię bowiem otrzymał po urodzeniu 17 października 1696 roku w Dreźnie. Stosunki między jego rodzicami, nawet na tle barokowych Niemiec, były wyjątkowo napięte, przy czym motywy osobiste przeplatały się z religijnymi i politycznymi. Matka Augusta III, Krystyna Eberhardyna z domu Bayreuth, była pełna luterańskiego zelotyzmu. Potępiała swego męża nie tylko za niekończące się miłostki, ale i za przyjęcie rzymskiego błędu. Sama odrzuciła wszelką myśl o konwersji, rezygnując tym samym z koronacji na królową Polski. Nadzieję na zabezpieczenie Saksonii przed wpływami papistów wiązała z osobą jedynego syna, którego wychowywała w żarliwym protestantyzmie. Myślała nawet o zamachu stanu, który odsunąłby od władzy w elektoracie odstępcę i zapewnił rządy jego synowi, jako wyznawcy religii olbrzymiej większości mieszkańców Saksonii. Całkowicie odmienne plany w stosunku do swego syna snuł August Mocny. Widział w nim przede wszystkim swego następcę na tronie Rzeczypospolitej. Znaczną część swych rządów w Polsce wypełnił też zabiegami o realizację tego celu czy to próbując zapewnić koronę synowi za swego życia na wzór Zygmunta Starego, czy starając się zyskać z góry poparcie dla niego w czasie przyszłego bezkrólewia. Ale była to tylko część marzeń Wettina. W miarę jak zapowiadał się kryzys dynastyczny w cesarstwie, jak wymierali męscy przedstawiciele rodu Habsburgów, ugruntowała się daleko śmielsza myśl zdobycia tronu cesarskiego dla Wettinów. Niezbędnym krokiem w tym kierunku było małżeństwo z jedną z arcyksiężniczek, których właśnie nie brakowało. Mogło ono w przyszłości otworzyć drogę do całości lub części spadku po Habsburgach i do korony cesarskiej. Realizacja wszystkich tych planów była możliwa tylko pod warunkiem konwersji królewicza. August Mocny nie zawahał się przed jej przeprowadzeniem, nie oglądając się ani na opozycję w Saksonii, ani na oburzenie władców protestanckich, ani na stanowisko swego syna. W roku 1711, pod pretekstem przedstawienia królewicza Piotrowi I na zjeździe w Jarosławiu, zabrał go spod opieki matczynej. Zaczął się okres wędrówek młodego Fryderyka po Europie. Wożono go po Niemczech, Francji, Włoszech, krajach habsburskich. Powoli z jego otoczenia usuwano luterańskich opiekunów. Zastępowali ich katolicy, głównie jezuici, jak Salerno, który za swe zasługi w walce o duszę młodego Wetina miał z czasem zostać kardynałem. Szczególny wpływ na królewicza zdobył sobie wszakże Józef Kos, wojewoda inflancki, jeden z ciekawszych umysłów polskich tej doby. Zachował się jego pamiętnik z odbytych wspólnie podróży. Zajęty sprawami religijnymi nie zdołał jednak, jak się zdaje, wprowadzić wychowanka w potrzeby Rzeczypospolitej. Fryderyk znalazł się bowiem pod naciskiem biegłych teologów, którzy podważali wszystkie zasady wpajane mu przez matkę i starali się nakłonić go do konwersji. Fryderyk początkowo opierał się stanowczo tym zabiegom. Przed opuszczeniem matki złożył jej solenne zobowiązanie, że nie odstąpi od luteranizmu. Starano się podtrzymać go w tym postanowieniu, a angielska królowa Anna, jako opiekunka protestantyzmu, stworzyła mu możliwości ucieczki, obiecując schronienie na swym dworze. Fryderyk, jakkolwiek brzydził się trybem życia swego ojca, nie zdołał mu się przeciwstawić. Uległ jego naleganiom i perswazjom jezuickiego otoczenia – i 27 listopada 1712 roku potajemnie przeszedł w Bolonii na katolicyzm. Dramatyczne okoliczności konwersji królewicza nie mogły wszakże pozostać bez wpływu na jego charakter i postawę. Wiele wskazuje na to, że pociągnęły one za sobą nie tylko poczucie winy wobec matki i luterańskich współziomków, ale i podważyły wiarę młodego Wettina w swe możliwości. Gdy dodać do tego, że przez kilka lat swoboda kontaktu królewicza z otoczeniem była ograniczona, i że jego nadzorcy usiłowali zamknąć dostęp do niego ludziom i ideom niepożądanym, trudno się dziwić, że w ten sposób powstały nawyki znamienne dla późniejszego zachowania się Augusta III, jego podporządkowywanie się zaleceniom doradców, wśród których szczególną rolę odgrywali odtąd jezuici spowiednicy, oraz zamykanie się w wąskim kręgu rodziny lub najbliższych powierników. W tych warunkach rozwijało się we Fryderyku poczucie swej małej wartości, kompleks który stał się źródłem zarówno jego obnoszonej na pokaz dumy, jak i rzadkiej bierności. Jeżeli nawet August III stał się gorliwym katolikiem i uznał rację stanu, czy raczej rację dynastyczną, która kierowała jego ojcem, opłacił to głębokim defektem charakterologicznym. Złamanie postawy młodego człowieka przyniosło wprawdzie doraźne korzyści, ale z odleglejszej perspektywy dało wyniki negatywne. Jakkolwiek w tych okolicznościach całkowicie utraciła wpływ na syna, Krystyna Eberhardyna, nie wygasła, lecz raczej przybrała na sile wiążąca dawniej Kulewicza z matką potrzeba zależności. Rolę matki w życiu Augusta III zaczęła odgrywać inna kobieta, Maria Józefa, córka cesarza Józefa I, zaślubiona uroczyście po długich staraniach w 1719 roku. Po przelotnych, o ile wiadomo, miłostkach włoskich, Maria Józefa całkowicie opanowała młodego męża. Górowała nad nim charakterem i inteligencją. Umiała sprytnie kierować jego poczynaniami i inspirować zarówno samego monarchę, jak i jego doradców. Razem tworzyli parę wyjątkowo stateczną, jak na ówczesną Europę. Jeżeli nawet August nie dochowywał jej w takim stopniu wierności, jak głosiła fama, to wyjątkowo liczne potomstwo, 11 dzieci, świadczy dobrze o trwałości związku. Inna rzecz, że jakkolwiek jedna z córek wyszła za króla Neapolu, druga za Delfina, a trzecia za elektora bawarskiego, nie było to potomstwo najbardziej udane. Najzdolniejszy z synów, Fryderyk Christian, był chorowity i zmarł równocześnie niemal z ojcem. Ksawery, jak żaden z Wettinów, potrafił zżyć się z polskim środowiskiem. Przemyśliwał o zmuszeniu ojca do abdykacji, ale wielkiego miru wśród Polaków nie miał. Karol, żonaty z Franciszką Krasińską... Potrafił pozyskać sobie caryce Elżbietę i osiąść na parę lat w Kurlandii, gdzie jednak nie był zdolny przeciwstawić się skutecznie jej następcom. W końcu żaden z nich nie otrzymał polskiej korony. Ostatnie dziesięciolecie panowania Augusta Mocnego stanowiło okres przygotowywania następcy do przyszłych zadań. Brał systematycznie udział w posiedzeniach tajnego gabinetu, uczestniczył w ważnych rokowaniach międzynarodowych, wczytywał się we wskazówki przygotowane dlań, przez najwybitniejszych ministrów saskich z Jakubem Flemingiem na czele, jak rządzić Polską i Saksonią. Jak stwierdził Askenazy, objawiał wtedy pewną inicjatywę osobistą w sprawach publicznych. Tymczasem August II nie ustawał w zabiegach o zapewnienie tronu polskiego synowi. Unia dynastyczna Polski z Saksonią, której blask mocno przyćmiły wydarzenia wojny północnej, nabierała znów rumieńców. W latach pokoju Saksonia przeżywała okres pomyślności. Rozwijał się handel i przemysł. Skarb był znów wypełniony. Znacznie powiększona została liczebność armii i rozbudowana dyplomacja. Dla osłabionej Rzeczypospolitej, która z trudem goiła rany zadane przez długotrwałe działania wojenne, utrzymanie związku z Saksonią zdawało się zapowiadać lepsze warunki dla zabezpieczenia swej całości przed wzrastającymi apetytami sąsiadów, mimo... Złowróżbnych pod tym względem doświadczeń z Augustem II. Chociaż nie doszło nigdy do trwałego współdziałania szlachty z Wettinem, nabierały przecież na znaczeniu fakcje magnackie gotowe do takiego współdziałania w imię wzmocnienia państwa jak choćby tworzący się obóz familii, który tak wiele zawdzięczał Augustowi. W polskiej świadomości historycznej symbolicznego znaczenia nabrała opisana świetnym piórem Askenazego nocna, pijacka rozmowa Augusta II z pruskim ministrem Grumpkowem, w której rzecz szła o rozbiór Rzeczypospolitej. Jednostronnie naświetlony i niewyjaśniony do końca ten epizod powinien wszakże ustąpić w cień wobec dramatycznych scen, jakie rozegrały się w Warszawie w dniach konania króla. Starannie przygotowany Sejm Styczniowy 1733 roku Miał przynieść swego rodzaju zamach stanu i zainicjować postulowaną przez familię reformę państwa. Choroba Augusta II przekreśliła te plany i daremnie czartoryscy kołatali do drzwi łożnicy monarchy, który zmożony niemocą nie chciał już słyszeć o żadnych sprawach publicznych. Nie zamysły rozbiorcze, ale właśnie ten niedoszły Sejm i niezrealizowane reformy stały się jakby ostatnim posłaniem ojca dla syna, klamrą spinającą ich panowania. Ileż to razy za Augusta III najrozsądniejsze plany wzmocnienia państwa miały rozpadać się wraz z sejmami, a monarcha nie umiał się zdobyć na żadne energiczne działanie. Zresztą zarówno w Polsce jak i w Saksonii August III i jego doradcy nie zdołali wykroczyć poza wzory ustalone za panowania mocnego króla i dopiero śmierć nieudolnego władcy umożliwiła zapoczątkowanie reform w obu państwach. W bezkrólewiu roku 1733 możliwości elekcyjne Wettina przedstawiały się początkowo jak najgorzej. Już od dawna przeciwko dalszemu powiązaniu Rzeczypospolitej z Saksonią występowały Rosja, Prusy i Austria. Obawiano się, by przez kolejne elekcje w Polsce nie uzyskali Wettinowie sukcesji tronu, która mogła z nich uczynić równorzędnych rywali z Hohenzollernami i Habsburgami. To też. Trzy dwory myślały o całkowicie od nich zależnym kandydacie. Sytuacja uległa zmianie, gdy z pretensjami do tronu wystąpił otwarcie Stanisław Leszczyński. Antykról z 1704 roku, marionetka w ręku Karola XII, człowiek, który swą karierę polityczną rozpoczął, trzeba to wyraźnie powiedzieć, od zdrady, teraz, po latach emigracji, jako teść króla francuskiego, stawał się symbolem ruchu narodowego, który jako cel postawił sobie uniezależnienie Rzeczypospolitej od obcych. Tkwił w tym paradoks historii o tyle tragiczny, że z kolei Stanisław, okrzyknięty przez olbrzymią większość wyborców szlacheckich królem, miał spaść do roli narzędzia w ręku dyplomacji w Wersalu, która wykorzystała jego prawa do korony polskiej dla wytargowania zdobyczy terytorialnych dla Francji. Powodzenie kandydatury Stanisława otworzyło drogę do porozumienia między Wettinem a jego dotychczasowymi przeciwnikami. Za cenę poważnych ustępstw, jak uznanie sankcji pragmatycznej odsuwającej na rzecz córek Karola VI, córki Józefa I, od pretensji do dziedzictwa habsburskiego czy przekazanie stolca książęcego w Kurlandii faworytowi carycy Anny Bironowi, za zobowiązanie się do przestrzegania wolności polskich elektor Saski uzyskał poparcie Wiednia i Petersburga. Do Rzeczypospolitej wkroczyły wojska rosyjskie i pod ich osłoną niezbyt liczna grupa zwolenników Wettina, zapewne niewiele ponad tysiąc ludzi, w miesiąc niemal po elekcji Stanisława okrzyknęła we wsi Kamień na prawym brzegu Wisły 5 października 1733 roku królem Augusta III. Była to niemal dosłownie powtórzona, tyle że tym razem na rzecz Wettina sceneria z 1704 roku. Nawet zawiązana dla poparcia Augusta III Konfederacja przybrała nazwę warszawskiej. Tym razem jednak to antykról miał utrzymać się na tronie. Zwolennicy Stanisława nie zdołali oprzeć się przewadze wojsk saskich i rosyjskich. August III został już 17 stycznia 1734 roku uroczyście koronowany wraz z małżonką w Krakowie. Wprawdzie Francuzi i ich sprzymierzeńcy Wygrali wojnę na zachodzie, zadowolili się wszakże rychło kompromisem, który zachowywał dla Stanisława tytuł, a Augustowi przyznawał koronę polską. Rozwiązanie takie uznał również Sejm Pacyfikacyjny zwołany w 1736 roku, jedyny jaki doszedł za Augusta III. W społeczeństwie, które świeżo przeżyło zryw walki o niezależność, pozycja wprowadzonego wbrew woli większości w oparciu o obce siły władcy, Musiała być słaba, nawet jeżeli w toku wojny opowiadali się po jego stronie coraz liczniejsi magnaci. Niepewny lojalności swych polskich poddanych, tym większym zaufaniem darzył August III saskich doradców. Spośród nich, obok spowiedników jak księża Guarini czy Ligaritz, największymi wpływami cieszył się początkowo powiernik i faworyt z czasów młodości, Aleksander Józef Sułkowski. Gdy wskutek intryg musiał on opuścić dwór, Miejsce jego zajął zdolny Dorobkiewicz Henryk Brühl. Nie cieszył się on dobrą sławą ani u współczesnych, ani u potomnych. Czy na pewno słusznie? Historycy nie wypowiedzieli w tej sprawie jeszcze ostatniego słowa. Karierę polityczną rozpoczynał w końcowych latach panowania Augusta II, wykorzystując walki między koteriami ministrów dla powolnego skupiania w swym ręku coraz większej władzy. Przyczynił się znacznie do objęcia tronu polskiego przez Augusta III. Stał się wówczas osobistością pierwszoplanową i wkrótce pozbył się zręcznie wszelkich konkurentów. Odtąd brylował otoczony przez miernoty, obdarzony zaufaniem króla, kierując polityką dworu tak w Saksonii, jak i w Polsce, aż do swej śmierci w 1763 roku. Szczególnym trafem nastąpiła ona w parę tygodni po zgonie Augusta III. W tych warunkach wiele zależało od jego osobistej zdolności, energii, wyczucia sytuacji. Nie był politykiem szczęśliwym, chociaż trudno nie przyznać mu pewnej zręczności, zwłaszcza gdy się pamięta, że był pierwszym ministrem w państwie tylko drugorzędnym. Nie umiał jednak realizować dalekosiężnych planów. Nie doceniał również dokonywających się zmian zarówno w obu połączonych Unią Personalną państwach, jak i u ich sąsiadów. Był tradycjonalistą, niechętnym nowościom, sprawnie działającym w ramach określonej rutyny, ale bezradnym, gdy musiał oderwać się od niej. Na niego spada też znaczna część odpowiedzialności za niepowodzenia polityki królewskiej. Zresztą po załamaniu się wielkich planów, po 1745 roku Bryl coraz więcej uwagi poświęcał korzyściom osobistym, czy swego najbliższego otoczenia, nawet gdyby miała ucierpieć na tym racja stanu. Był to fatalny wzór dla magnatów polskich, hołdujących i bez tego prywacie. Ale nieprzypadkowo właśnie koteria powstała wokół jego zięcia, marszałka nadwornego Jerzego Mniszcha. Nie miała sobie równych, jeśli chodziło o zbieranie okruszyn ze stołu pańskiego. Postawa taka była szczególnie uderzająca w zestawieniu z nowymi tendencjami, jakie zaczynały wówczas nurtować społeczeństwo polskie. Właśnie na czasy panowania Augusta III przypadł rozwój wczesnego oświecenia w Rzeczypospolitej, a więc kierunku, który zakładał racjonalną organizację państwa i społeczeństwa, rozwój gospodarczy, podniesienie ogólnego poziomu kulturalnego. Wtedy to Stanisław Konarski zainicjował reformę szkolnictwa. Bracia Załuscy kładli podwaliny pod rozwój nowoczesnej nauki, a pisarze polityczni coraz śmielej upominali się o reformy społeczne i polityczne. Cały ten żywy ruch umysłowy odbywał się wszakże poza Dworem Królewskim. Wprawdzie to Andrzej Stanisław Załuski był kanclerzem wielkim koronnym przy Augustie III przez pierwsze, mądrzejsze dziesięciolecie jego panowania. Później Jerzy Mniszech protegował pijarów. Nie zmienia to jednak ogólnego obrazu bierności dworu pod tym względem. August III okazywał, zwłaszcza we wspomnianym pierwszym dziesięcioleciu, pewne zrozumienie dla potrzeby reformy Rzeczypospolitej, głównie dla spraw fiskalno-wojskowych. Nieco uwagi poświęcał sprawom gospodarczym. Właśnie za jego panowania rozpowszechniły się w ekonomiach królewskich wzory oparte na doświadczeniach saskiej kameralistyki. Natomiast wychowanek Józefa Kosa okazywał minimalne zainteresowanie polską kulturą. Może zresztą nie starczyło mu na to czasu. Jeżeli pominąć okres wojny o tron Polski i wojny siedmioletniej, nie przebywał na ziemiach polskich razem wziąwszy dłużej niż dwa lata, Głównie podczas Sejmów i Rad Senatu. Niechętnie opuszczał ulubione Drezno. Nawet polowania w polskich borach nie pociągały tego zapalanego myśliwego i strzelca bardziej niż wybijanie napędzanej mu w parkach zwierzyny czy celowanie do psów ściąganych wykładanym ścierwem na podwórce pałacowe. A przecież sztuka należała do nielicznych namiętności tego władcy. Był prawdziwym znawcą plastyki, szczególnie malarstwa włoskiego, i galeria drezdeńska zawdzięcza mu nie jeden ze swych wspaniałych nabytków. Uwielbiał także muzykę, przede wszystkim operę włoską. Byle usłyszeć głos ulubionej śpiewaczki, rezygnował z dyskusji z Fryderykiem II w najważniejszych sprawach państwowych. Niepomiernie się też gorszył, że Polacy nie wypełniali szczelnie zafundowanego im w Warszawie Opernhausu. Sprowadzani przez niego malarze, architekci, muzycy uświetniali dwór w Dreźnie. Do Warszawy zaczął ich ściągać, gdy musiał osiąść w niej na ostatnie lata swego życia po zdobyciu Drezna przez Prusaków. Toteż jego wpływ na gusta Polaków był niewątpliwie mniejszy niż wpływ jego ojca. Jedynie stół monarszy, bogaty i wymyślny, do obiadu podawano mu ponoć nie mniej niż dwadzieścia potraw, imponował szlachcie. Wielu starało się go naśladować, toteż w przysłowie poszło powiedzenie, jadłem dzisiaj jak król polski. Naśladowano też przepych i luksus, którym lubił się otaczać. Nie nowinki, ale tradycje sarmackie mogły więc w tym królu, który nawet po polsku nie mówił, choć się chętnie po polsku nosił, znaleźć swego patrona. Polityka wewnętrzna Augusta III w Rzeczypospolitej była ściśle związana z potrzebami sytuacji międzynarodowej. Król był o tyle zainteresowany reformami, o ile ułatwiłyby one wykorzystanie Polski dla jego dynastycznych planów. To też przejawiał pewną inicjatywę pod tym względem tak długo, jak długo realizacja tych planów zdawała się leżeć w granicach jego możliwości, czyli gdzieś po lata 1746-48. Później sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej poruszały go o tyle, o ile mogły zaważyć na przygotowywanej przez niego sukcesji tronu dla jednego z synów. Kanonem w polityce międzynarodowej było dla Augusta III oparcie się o Rosję. Był jej sojusznikiem wiernym i wytrwałym. Żaden z królów polskich nie może się z nim równać pod tym względem. Oparcie, jakie znajdował na dworze petersburskim, zapewniało mu stosunkowo spokojne panowanie w Polsce, a także ośmielało do wystąpień przeciwko Austrii czy Prusom, związanych z perspektywami spadku po Habsburgach. W przeciwieństwie do Rzeczypospolitej, która trzymała się bezbronnej neutralności wobec wielkich konfliktów europejskich, Saksonia została wciągnięta w wir walki o hegemonię w środkowej Europie. W miarę możliwości dwór drezdeński starał się wszakże i w tym wypadku współdziałać z Petersburgiem. Znajdowało to swe odbicie i w polityce polskiej Wettina. Już w czasie wojny rosyjsko-tureckiej z lat 1736-39, do której włączyła się i Austria, pojawiły się projekty wykorzystania w niej także sił polskich. Służyć temu miała m.in. przygotowana na zlecenie Sejmu Pacyfikacyjnego wielka reforma skarbowo-wojskowa opracowana starannie przez komisję kierowaną przez prymasa Teodora Potockiego. Gdy jednak za reformą opowiedział się zarówno król, jak i dwory, petersburski i wiedeński, udaremniła ją opozycja, zrywając Sejm w 1738 roku. Pod hasłami obrony niezależności kraju i jego polityki sparaliżowali w ten sposób poczynania dworu ci wszyscy, którzy zostali pominięci przy obsadzie urzędów po wstąpieniu na tron Augusta III. Przede wszystkim obóz familii, który najbardziej zawiódł nadzieję Wettina podczas bezkrólewia. Ale wkrótce okazało się, że imianowany hetmanem wielkim Koronnym za dostatecznie wczesne odstąpienie sprawy Stanisława Józef Potocki nie zamierza dotrzymać wierności Augustowi i wdaje się w przygotowywanie konfederacji, której celem byłaby detronizacja Wettina przy pomocy tureckiej czy szwedzkiej. W rezultacie ani o reformie, ani o udziale Polski w wojnie nie mogło już być mowy. Udział Polski w wojnie z Turcją nie leżał zresztą w jej interesie. Inaczej przedstawiała się sytuacja, gdy rozpoczęła się wojna o Śląsk. Po śmierci cesarza Karola VI w 1740 roku, August III mimo akceptacji sankcji pragmatycznej, jak kilku innych władców czekał tylko na dogodną sposobność, by wystąpić w imieniu swej małżonki z pretensjami do schedy. Okazję potem dało zagarnięcie Śląska przez Fryderyka II. Dwór Drezdeński, który już poprzednio toczył w Petersburgu rokowania co do możliwości przejęcia korony czeskiej, wahał się teraz, czy większe korzyści przyniesie udzielanie pomocy Marii Teresie, zaatakowanej także przez męża drugiej córki Józefa I, elektora bawarskiego, czy wystąpienie po stronie Fryderyka II. Poczet Królów i Książąt Polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego. Taśma 22. koniec drugiej ścieżki.